No, w, w ogóle Wittgenstein tym, tym się cechuje, jego, jego e, dzieła tym się cechują, że są trudne w interpretacji, a jeszcze jeżeli mamy do czynienia e, z nieuporządkowanymi notatkami, to już w ogóle jest tu szerokie e, pole do różnych interpretacji, i właśnie w tej chwili, czy jakby do tej pory, e, toczy się debata na temat tego, co dokładnie Wittgenstein miał na myśli przez przekonania zawiasowe i to moje wystąpienie będzie zdaniem takiej relacji ze współczesnego stanu debaty i ja się też ustosunkuję do, do tych poszczególnych interpretacji plan jest taki, że najpierw powiem w ogóle co to, co to jest mniej więcej tak krótko potem przedstawię interpretację kolejno niepropozycjonalną, czyli ucieleśnioną, co nas tu będzie najbardziej interesowało, potem propozycjonalną, relatywistyczną, nieepistemiczną i krótkie, krótkie wnioski. Zaczynamy od interpretacji, a nie jeszcze. Zaczynamy od e, e, po prostu dwóch cytatów z Wittgensteina, które pokazują, że są najczęściej cytowane e, czy przytaczane w, w sytuacji, kiedy trzeba powiedzieć, właśnie jak, jak on je rozumiał. Mianowicie, i oczywiście tutaj te wszystkie cytaty są po angielsku. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem, że zostawiłem je po angielsku, ale będę je tłumaczył i omawiał na bieżąco. Myślę, że, myślę, że będzie to jednak zrozumiałe. E, więc pytania, które podnosimy, i. Wątpliwości, nasze wątpliwości opierają się na fakcie, że pewne sądy są wykluczone spod wszelkiej wątpliwości, są niczym zawiasy, na których tamte te wszystkie pozostałe sądy i przekonania się opierają. Jest pierwszy cytat, i drugi. Nie mogę wątpić w ten sąd bez, bez porzucenia jakiegokolwiek sądu, tak? Czyli jakby musi, żeby w, ogóle, żeby w ogóle była możliwa jakakolwiek racjonalna deliberacja, jakakolwiek ewaluacja przekonań, musimy pewną grupę przekonań wykluczyć, wyłączyć spod, spod tej ewaluacji po to, żeby mieć kryterium oceny pozostałych, pozostałych przekonań. Taka jest, więc ogólna bardzo idea, ale ona oczywiście domaga się rozwinięcia i rozwinięcia są różne. Pierwsze to jest interpretacja niepropozycjonalna, ona jest broniona przez Daniel Mojan-Szarok i ona pisze coś takiego przekonania przekonania zawiasowe na przykład czy właściwie tutaj chodzi o so, przekonania zawiasowe rozumiane jako sądy na przykład świat istnieje posiadam ciało istnieją inni tacy jak ja jestem tutaj czy istnieje są pewnościami, których werbalna artykulacja nigdy nie jest jakby wyrazem, czy zaistnieniem pewności. To, co filozofowie tacy jak Kartezjusz, czy Mur e, e, e, nazywali sądami podatnymi na falsyfikację, albo podatnymi na sceptycyzm, na przykład To jest moja ręka, prawda? słynny cytat z Mura. to są tak naprawdę tylko pewne sztuczne sformułowania Pewności, które tak naprawdę istnieją czy funkcjonują w działaniu. To znaczy w tym, co mówimy i w tym, co robimy. Czyli to jest właśnie taka ucieleśniona interpretacja, która mówi, że kiedy mówimy, kiedy wypowiadamy te pewności, to tak naprawdę dokonamy, dokonujemy pewnego zapałszowania, bo one nie są sądami sentu, sensu stricte, nie są przekonaniami w ścisłym tego, sensie tego słowa, tylko są, przejawiają się w naszej codziennej praktyce i dlatego tutaj sugestia jest taka, że nie tylko te, te zawiasy, ale także to przekonanie w, w sformułowaniu przekonanie zawiasowe należy rozumieć metaforycznie. E, czyli e, można powiedzieć, przynajmniej ja to, jak tak to rozumiem, że na gruncie tej interpretacji przekonania zawiasowe to są sposoby bycia poszczególnych podmiotów. E, e, tutaj Moira Szarok wyróżnia taki zestaw cech, czy, czy charakterystyk przekonań zawiasowych, Mianowicie są one niepowątpiewalne, koniecznie prawdziwe, są funkcjonalne, fundacjonalne, fundacjonalne, nie wymagają uzasadnienia, są nieempiryczne, nie pochodzą od zmysłów, są gramatyczne, czyli są regułami gramatyki, do tego jeszcze wrócę. Są niewyrażalne, nie da się ich wypowiedzieć. Tak? Znaczy, no, możemy o nich mówić, ale to nie będzie dokładnie to, prawda? to już powiedziałem tym. Są ucieleśnione, tutaj się pojawia słówko enaktet, czyli wyrażają się w działaniu, no, ale wiadomo, że działanie też odbywa się za pośrednictwem ciała. Są widoczne w tym, co mówimy i robimy. Dobra, i dalej, jeszcze kilka cytatów z mojego Szarok. Chociaż Wittgenstein często odnosi się do właśnie tych zawiasów, jak do sądów, no to jest to właśnie to, to, już, to, to, to, co już powiedziałem. To jest to pewne zniekształcenie. Jedyny powód, dla którego te zwierzęce pewności ubieramy w słowa, jest czysto heurystyczny. Żebyśmy w ogóle mogli o nich rozmawiać, no to musimy je ubierać w słowa ale to nie znaczy, że one się do tych słów, czy jakichś przekonań ograniczają. I dalej cytat z Wittgensteina. Tutaj chodzi generalnie o rolę tych przekonań zawiasowych w, we wnioskowaniu, w argumentacji. To znaczy Wittgenstein pisze, że proces uzasadniania musi dojść w pewnym momencie do końca. Tak? Mamy jakiś zestaw przekonań, no i jedno uzasadnione przez jedno, potem jeszcze przez jedno, no ale to nie może iść nieskończoność. I na, na końcu, na samej, u, samej, u samego podłoża tego, tego e, e, wnioskowania, musi tkwić coś, czy powinno tkwić coś, co nie jest właśnie przekonaniem, e, e, ale jakieś działanie, które leży u podstaw pewnej gry językowej. E, dalej mamy taki cytat. William spyta, jak nasze podstawowe przekonania, jak to jest możliwe, że nasze podstawowe przekonania nie, nie są propozycjonalne, nie są, nie, nie są sądami w sensie logicznym, skoro y, mogą generować, mogą implikować nasze przekonania, które już są sądami w sensie logicznym. Y, y, y, ale właśnie y, to, co Wittgenstein stara się nam przekazać w, w tym dziele o pewności, to jest właśnie to, że wiedza nie musi tkwić u podstawy wiedzy, także u podstaw naszych przekonań, które są wiedzą, tkwi coś innego, coś, co nie jest wiedzą. Generalnie tutaj chodzi o to, że pewność, bo przekonania ramowe wyrażają pewność. Niektórzy też listę przekonań ramowych czy ramowych, czy zasad zawiasowych, bo też się mówi o przekonaniach ramowych, tutaj niektórzy mówią, że to jest po prostu zdrowy rozsądek, jeżeli myślimy o zdrowym rozsądku, to mamy na myśli zestaw takich przekonań zawiasowych, ale możemy też mówić o nich, że one to, czym one są, to jest po prostu pewność. I teraz różnica pomiędzy wiedzą a pewnością to nie jest różnica stopnia. Być pewnym czegoś to nie znaczy wiedzieć coś bardzo dobrze, czy w maksymalnym stopniu. Różnica między wiedzą a pewnością to jest różnica rodzaju, różnica kategorii. Czymś innym jest być pewnym, czym innym jest jest wiedzieć i u podstaw wszelkiej wiedzy tkwi właśnie pewność, która, jeżeli chcielibyśmy ją wyeksplikować, no to mielibyśmy te przekonania zawiasowe. Nasze podstawowe przekonania stoją w relacji do naszych, do no, tych niepodstawowych przekonań, tak jak przekonania właśnie propozycjonalne stoją, czy nie tak jak propozycjonalne przekonania stoją do propozycjonalnych przekonań, ale tak jak reguły gramatyki stoją do propozycjonalnych przekonań, czyli te, te przekonania zawiasowe, one są wyłączone spod racjonalnej de deliberacji, czyli de facto nie mają warunków prawdziwości właśnie dlatego, że one są czymś, co nadaje sens wszystkim pozostałym przekonaniom. Gdyby przekonanie, nie wiem, że jestem mózgiem w naczyniu, było fałszywe, miało warunki prawdziwości, było fałszywe, to wszystkie inne przekonania automatycznie nie miałyby sensu. Dlatego warunkiem sensowności wszystkich tych zwykłych przekonań jest wyłączenie spod racjonalnej deliberacji przekonań zawiasowych. Tak. I tak, tutaj jest jeszcze taki, taki, taki, taki ładny fragment, że u źródeł naszej wiedzy nie ma czegoś takiego, jak, jak sąd w sensie logicznym, ani, ani wnioskowanie, ale spontaniczność, automatyzm, reguła, refleks i instynkt. Dalej mamy przeciwną interpretację bronioną propozycjonalną, bronioną przez analizę koliwę włoską, włoską badaczkę. I ona pisze coś takiego. Wydaje się, że jesteśmy całkowicie zdolni do operowania tymi, tymi przekonaniami w myślach, myślenia o nich, do używania ich w roli założeń w naszych, w naszych argumentacjach, w naszych wnioskowaniach, e, na przykład e, z, te, e, z tego, że e, e, jeśli, jeśli, z tego, że Ziemia istnieje bardzo długo, wynika, że oceany też istniały bardzo długo e, i e, takie wnioskowania byłyby wykluczone, gdybyśmy uznali, że właśnie te przekonania zawiasowe nie są sądami w sensie logicznym. To jest właściwie ten sam problem, jaki wcześniej Williams podnosił oczywiście i tutaj jest właśnie ta bipolarity tutaj to jest właśnie posiadanie wartości logicznej, do tego się to odnosi, więc empiryczne sądy są charakteryzowane przez bipolarność, przez to, że są albo prawdziwe albo fałszywe, ale to nie znaczy, że, że empiryczne sądy są sądami w sensie logicznym dla Wittgensteina. Zatem e, e, obiekty językowe, które są wyposażone w znaczenie, ale nie posiadają tej, tej wartości logicznej, e, mo, mogą być uznane za sądy w sensie logicznym. E, ich funkcja nie byłaby oczywiście deskryptywna, ale mogłaby być używana w sensie takim normatywnym, e, czyli nie, nie stwierdzamy fakty, tylko mówimy, jak być powinno żeby wyrażać jakieś pragnienia, nadzieje, intencje i tak dalej. Dalej. Dokładnie, i to jest też ciekawe, że dokładnie ten sam sąd mógłby grać rolę empiryczną, czyli stwierdzać jakiś fakt i mieć deskryptywną treść i prawda, mieć warunki prawdziwości. Jaki mógłby mieć, może mieć też, może odgrywać też rolę normatywną. I tu jest taki właśnie ważny slogan od Wittgenstein'a, że znaczenie jest w użyciem, w zależności od tego, jak Używamy jakiegoś sądu, tak, taką rolę on będzie odgrywał i takie będzie jego znaczenie. To użycie determinuje właśnie, kiedy, czy, czy dany, dany sąd razem z jego treścią deskryptywną, opisową, jest w, właśnie jest wykluczony spod wszelkiej wątpliwości w danym kontekście i gra rolę normatywną, czy też, czy też nie. I dalej jest jeszcze taki dłuższy cytat o tym, że no jasne, prawda, te zwierzęce pewności grają pewną rolę w, w dziele Wigiersteina, ale jemu nie do końca o to chodzi, bo taki, taki, takie, takie stwierdzenie, że no właściwie zachowujemy się na co dzień tak jakby te wszystkie sceptyczne wątpliwości w ogóle nie miały miejsca, to jest coś, co już Hume zauważył i to właściwie to nie jest tak, że, że, że taka konstatacja, że mamy jakieś wyłączone, prawda, spod wszelkiej wątpliwości, przekonania, to nie jest tak, że to jest jakieś dobre narzędzie przeciwko sceptycyzmowi. Tak? To jest raczej przyznanie racji sceptykowi i w tym, że nie mamy uzasadnienia dla pewnych przekonań i po prostu życie zgodnie z tym faktem. Tak? Czyli to jest takie pewne przyznanie się do porażki. Tak to widzi Koliwa właściwa antysceptyczna strategia, jej zdaniem, e, e, powinna polegać na tym, że e, e, czyli na pokazaniu właściwie, że te przekonania tak naprawdę są uzasadnione, a przynajmniej nie są arbitralne. E, I bardziej interesująca strategia przeciwko sceptycyzmowi, którą ona dostrzega w tej, w tej e, książce On o pewności, e, polega na pewnej analogii, tak jak byłoby to kategorialną pomyłką wątpić w pewne reguły, tak samo kategorialną pomyłką będzie kwestionować przekonania ramowe, które grają właśnie taką rolę normatywną. Tak, ja nie chcę też tak zanudzać za bardzo, ale patrzę, czy mogę to przeskoczyć. Tak myślę, że ten, ten slajd mogę przeskoczyć. I yy, idziemy do interpretacji relatywistycznej, której broni Martin Kusz, wiedeński relatywista, yy, który argumentuje mniej więcej w ten sposób, tutaj udało mi się streścić jego argumentację do jednego slajdu. Yy, jakkolwiek nasza yy, natura nie pozwala nam traktować epistemicznego relatywizmu jako takiego poglądu akceptowalnego, prawda, który, który no, Da się, da się zaakceptować, ponieważ ten, ten pogląd stoi w sprzeczności z naszą naiwną postawą wobec, wobec sporów, to znaczy gdyby taki relatywizm był prawdziwy, to, no to, no to właściwie trudno powiedzieć, że można się zasadnie spierać o cokolwiek, to jednak wszystko wskazuje na to, że Wittgenstein traktował taką opcję jak epistemiczny relatywizm kulturowy, jako, jako możliwą, jako zasadną. I ta idea jest taka, że, no właśnie, tak jak wspomniałem, te przekonania zawiasowe, one są często uważane za taki zbiór, który wspólnie tworzy coś, co nazywamy zdrowym rozsądkiem, ale on się tam powołuje na pewne badania etnograficzne czy antropologiczne, z których wynika, że pojęcie zdrowego rozsądku jest relatywne kulturowo, w różnych kulturach przez zdrowy rozsądek się rozumie co innego i ta lista może być różna w zależności od różnych kultur, więc jeżeli są to jacyś etnografowie czy antropologowie, to chętnie usłyszę ich zdanie na ten temat. Mnie się wydaje, że jeżeli, jeżeli faktycznie to miałoby być tak, że te przekonania mają być relatywne kulturowo, to, to ten cały projekt po prostu upada, Jest, robi się nieciekawy, bo on, on jakby nie odgrywa swojej roli. Poza tym trudno mi uwierzyć, że jest jakaś kultura, która nie wierzy w to, że, że nie wiem, że na przykład że mają ręce, albo że wierzą w to, że świat powstał pięć minut temu. Znaczy mogą wierzyć w to nawet na poziomie deklaratywnym, ale nie wierzę, w, nie wierzę w to, że zachowują się, postępują zgodnie z takim przekonaniem, a chodzi tu właśnie o to, żeby to się objawiało także w zachowaniu. Ale to jest oczywiście do dyskusji kwestia. Natomiast mój argument byłby taki, że jeżeli przyjmiemy tą. Interpretację propozycjonalną, że to są sądy w sensie logicznym, to trudno będzie nam się obronić przed interpretacją relatywistyczną. I dlatego wydaje mi się, że tutaj interpretacja ucieleśnieniowa, ta niepropozycjonalna jest lepsza, bo ona jest, wydaje mi się, mniej podatna na, na relatywizm. I mamy jeszcze interpretację nieepistemiczną, której broni Duncan Pritchard z Edenburga. I tutaj generalnie chodzi o właśnie o to, on, on, jakby, bazuje na tej propozycji mojal Szarok, czyli tej ucieleśnionej, ale chce jednocześnie wyjaśnić, jak to jest możliwe, że, okej, okay, one są ucieleśnione, nie są sądami w sensie logicznym, ale mogą być częściami naszych wnioskowań, prawda? Jak, jak jedno z drugim pogodzić? I tutaj właśnie mamy, jak to też jest możliwe, bo to jest taka reguła domknięcia epistemologiczna, której, może, nie będę rozwijał, żeby, żeby nie zaciemniać obrazu, ale generalnie chodzi o to, że. No Okej, okay, ale czasami jest tak, że z pewnych naszych przekonań zwykłych mogą wynikać przekonania zawiasowe, tak? A skoro tak, to jak to to, to, to. to dlaczego mamy. Jakby co decyduje o tym, że, że te zawiasowe są wyróżnione, skoro można ich dowodzić normalnie poprzez odwołanie się do zwykłych przekonań. I jego odpowiedź jest mniej więcej czy tu jest jeszcze właściwie o tym problemie cały czas, że to jest ten problem właśnie, który mamy. I jego odpowiedź jest taka, że to przekonanie zawiasowe, czy przekonanie w cudzysłowie, prawda, czy zobowiązanie zawiasowe, bo też się mówi o zobowiązaniach, to nie jest rodzaj zobowiązania, które e, może jakby być zależne od jakichkolwiek racjonalnych deliberacji, e, czy to za nim, czy przeciwko niemu. E, I trudno w ogóle e, Trudno w ogóle myśleć o takim przekonaniu, że, tak, że to jest przekonanie. To, to nie jest przekonanie w ścisłym sensie tego słowa. Tak, Jeżeli mówimy o przekonaniach, to to jest właśnie takie zniekształcenie, o którym pisała Moja Szara. Właśnie lepiej jest mówić o zobowiązaniach, Hinch Commitments, dlatego że przekonanie od razu, jakby, czy pojęcie przekonania od razu jakby wydaje się zakładać to, że, że ono może być prawdziwe albo fałszywe, prawda? ma jakieś warunki prawdziwości, Da się sprawdzić, czy one jest prawdziwe albo fałszywe. Więc być może po prostu nie powinniśmy rozumieć tych przekonań jako przekonania. Może to nie są przekonania, to jest coś innego. I Prichard mówi nam coś takiego. Ok, zgadzam się, że możemy sensownie mówić o tych przekonaniach ramowych jak o przekonaniach. Możemy. Je wstawiać w nasze, w nasze wnioskowania, ale przekonań tych zawiasowych nie da się wiedzieć. Tak? They cannot be in the market for knowledge. Czyli nie traktujemy, nie traktujemy ich jako przekonania, ale traktujemy je jako propositional attitudes, postawy propozycjonalne, czyli postawy wobec sądów. To jest jego taki to jest jego rozwiązanie, które on proponuje. Tak? Czyli e, e, to nie jest tak, że nie, nie możemy po prostu wywodzić przekonań zawiasowych z przekonań niezawiasowych, tak? czyli przeprowadzać takiej implikacji ze, ze zwykłych przekonań do tych zawiasowych. A powód dlatego jest taki, że nasze przekonania zawiasowe e, nie mogą wyrażać. E, znaczy nie? bo tutaj jest. Aha, właśnie, wyrażają. To jest, to jest trochę jak, nie, nie, nie tłumaczę tego dosłownie, ale one wyrażają postawy propozycjonalne. Tak? Tylko, że ta postawa propozycjonalna nie może, nie może być przekonaniem. Tak, czyli nie można. Przekonanie zawiesowe, to nie jest coś, do czego się dochodzi przez dedukcję, tak? przez rozumowanie. To jest coś, co jest częścią tego, kim jesteśmy. To jest sposoby, naszym sposobem bycia, tak? Okay. Więc ten, ten cytat jest chyba najbardziej taki, bo ja zdaję sobie sprawę, że to jest dosyć zawiłe, ale wydaje mi się, że ten cytat jest dosyć informatywny, mianowicie nie zaprzeczamy, że podmioty mogą rozpoznawać logiczne zależności pomiędzy zwykłymi przekonaniami, non Hitch beliefs, a sądami, które są wyrażane przez te zobowiązania zawiasowe, tylko że żaden proces tego rodzaju nie może prowadzić do sformułowania przekonania w to, w to zobowiązanie zawiasowe w sposób taki, który by nie zakładał od razu tego przekonania. Tak? Czy żeby w ogóle jakiekolwiek, jakiekolwiek wnioskowanie było możliwe, to musimy już założyć te przekonania zawiasowe, w związku z czym one nie mogą być czymś, co, co może być dowiedzione. Tak? bo to by była sytuacja no, coś w rodzaju o principi, także wniosek jest zawarty w przesłance. W efekcie nasza niezdolność do wiedzenia tak, tych przekonań zawiasowych, czy nie da się ich wiedzieć, to, że nie da się ich wiedzieć jest spójne z tym, że nasza wiedza, że, że, że mamy wiedzę o przekonaniach niezawiasowych, które Implikują przekonania zawiasowe. I takie skrótowe wnioski. Tak jak powiedziałem, preferuję interpretację niepropozycjonalną, czyli tą ucieleśnioną przeciwko propozycjonalnej, ze względu na potencjalne zagrożenie relatywizmu, który mi się no, no nie podoba. Bo wydaje mi się, że po prostu ten relatywizm no, rozwala nam cały ten projekt właściwie. I wolę nieepistemiczną wersję od niepropozycjonalnej, czyli tą, którą omawiałem jako ostatnią, dlatego, że ona no, jakoś tam może w taki sposób średnio przekonujący, ale jakoś nam pozwala wyjaśnić, jak to jest możliwe, że te przekonania zawiasowe nie są sądami, ale mogą funkcjonować w argumentacjach. Tak? Przynajmniej wydają się, sprawiają takie wrażenie, możemy o nich mówić, tak? sprawiają takie wrażenie, że można je umieszczać w pewnych związkach logicznych. I ostatni, ostatnia, ostatni wniosek jest taki, że lista przekonań zawiasowych powinna być tak krótka jak to możliwe. Ja mam kolegę u nas w zakładzie kognitywistyki, który zastanawia się, czy, czy, i nie jest w tym odosobniony, że właściwie być może przekonania religijne także mogą mieć naturę zawiasową. Tak? Oczywiście nie odnoszące się do konkretnej religii, tylko to, było, to byłby taki pomysł, że, że każdy z nas ma jakiś gen religijny, tak? który objawia się w jakimś poszukiwaniu sensu naszego życia do czegoś takiego nie jestem pewien wydaje mi się, że ta lista powinna być bardzo krótka być może po prostu wiara w to, co przedstawiają nam nasze zmysły czy sprzeciw wobec jakichś sceptycznych scenariuszy to już powinno wyczerpywać tę listę ewentualnie jakieś takie tautologie, czyli pewne oczywistości no i to wszystko Ja chciałam właśnie zrobić tą krótką uwagę a propos zdrowego rozsądku i, i <tansujesz> <tansujesz> także jeżeli to znaczy nie, nie będę się już w to, y, y, y, to zagłębiać, y, to, że ewentualnie kolicy kolanki będą chcieli, tylko chciałam zwrócić uwagę, że jak jest zdrowy rozsądek i common sense trochę jakby mają inne konotacje y, wydaje mi się jednak i chyba lepiej pomówić o jakiejś ewentualnej wiedzy potocznej, tak z antropologicznego punktu widzenia niż o zdrowym.. Y, y, Właściwie chyba tyle. A taki przykład e, wiedzy potocznej, która wydaje mi się mm, jednak popierać jakiś temat, nie wiem, na no, to się sprawdza w tej, e, tutaj w tej teorii, bo no, to chyba Ewański liczat i przykład z numerami, gdzie jakby czary tłumaczą często porażki e, i gdzie nie da się właściwie powiedzieć, czy te czary są, czy ich nie ma. To się jakby trudno jest im dowolnić. E, przykład jest, przykład jest Przykład jest taki tutaj, że tylko skończę z tymi czarami, żebym mogłabym żeby to nie było tak, e, że życzę nazwiskiem. Że powiedzmy, jeśli jestem, e, jest was no was z no nieważne, że jeśli jestem bardzo dobrym granicarzem, mam tak, odpowiednią praktykę i tak dalej, zarabiąc zawsze te granice na wychodzą, a jednak pomimo przedwista granic pęka i nie widać, jakby nie jestem w stanie wymyślić żadnych życzeń, no to muszą być te czarce. Mhm. Jakby to działa, się sprawnie. Znaczy, znaczy, ja też nie chciałem odnieść trochę do tego, też, też nie wiem, bo z tej chcę, jak się do z tej też chcę, chcę, chcę, chcę powiedzieć Kasię bardziej, trochę ten, trochę jak Znaczy, do mnie do końca o to chodziło. To znaczy on pokazuje bardziej to, że te czary są logicznym, wyjaś są jakby działają w ramach pewnego systemu logicznego, Ponieważ wyjaśniają trochę inny temat, to znaczy garcerz, któremu zepsuł się garnek. On wie, że garnek mu się zepsuł dlatego, bo, nie wiem, był już, że albo coś tam. No tak, e, tam Ale jakiś kamień, że... Tak, ale, ale czary, ale jakby czary nie są wytłumaczone w jaki sposób coś się wydarzyło, tylko dlaczego coś się wydarzyło. Dlaczego akurat, no tak. e, nie wiem, teraz, ten znaczy, no. To ja by temu nie przeszedł i to No, e, natomiast jeżeli chodzi o ten z by rozsądek, to, to mi się wydaje, że tutaj jeżeli chodzi o jakieś inspiracje antropologiczne, to trzeba zwrócić uwagę na definicję, to, że wydaje mi się, że e, antropologowie, którzy e, deklarują to, że badają, znaczy tak jak Marek który, który deklaruje, że dla niego antropologia są porównawcze studia nad zdrowym rozsądkiem, znaczy tam porównawcze studia nad common sensem, definiują ten y, common system w inny sposób niż, niż ty to definiujesz. W podlecie to są chyba, ten tyle takie bazowe przekonania wynikające z naszej percepcji rzeczywistości. Y, dla Hetfera to jest zbiór przekonaniem, które uważamy za rozumiejąc samo przez siebie. Czyli w danej kulturze możemy się samo przez siebie, że na przykład, nie wiem, dziękujemy, bądź nie dziękujemy. Tak, tak jak przykład z tym osób, którzy nie dziękują, bo przez dziękowanie znaczy, przykład nas, który, który my uważamy, że powinniśmy sobie nawzajem dziękować, to jest fajne i miłe i przede wszystkim osób, dla których w nie powinniśmy sobie dziękować, ponieważ przez dziękowanie tworzy się zależności i utrwala się jakieś struktury nierówności na przykład. Znaczy tak, tego, co mówiła Marcin. Yy, przepraszam, że nie daję od razu o tym, ale to się po prostu dlatego to robię, że. Ja słucham um, z wielkim zainteresowaniem. Że mój komentarz będzie kontynuowany. Znaczy tak, ja uważam, że tutaj, rozumiem, że tu przedstawiłeś yy, to rozumienie common sense i zdrowego rozsądku według Wittgensteina. Tak? Yy. No, czy według Wittgensteina, to, to... aż tak świetnie nie znam, żeby się tak autorytatywnie wyrażać. Wydaje mi się, że to jest jedna z propozycji, jak można by rozumieć te przekonania, czym one są. Prawda? Ale nie jedyna. Tak, więc wydaje mi się, że jeżeli próbujemy taką koncepcję common sens z taką, jaka pojawia się w tych badaniach antropologicznych, też o których była mowa, które udowodniają, że on jest relatywny kulturowo, to trzeba by powiedzieć, że albo tu chodzi trochę o co innego, trochę mm -hmm. o inaczej rozumiany common albo tego common nie należy, że należy go rozumieć jako dość szeroką kategorię, w, którym, w których ta lista przekonań zawiesowych wcale nie byłaby krótka. Bo tutaj, tutaj dokonałeś takiej opozycji, że ona albo jest relatywna na drogą, albo nie jest, tak? A moim zdaniem można też się rozumieć jako taką kategorię, w którą chodzą pewne uniwersalne rzeczywiście przekonania zawiesowe, powiedzmy, ale w których wchodzą, wchodzą też część jakby tego konsensu jest w jakiś sposób e, relatywna kulturowo. Tutaj chodzi o takie badania, w których, znaczy to się bardzo często w antropologii pojawia, kiedy antropolog ma do czynienia z kulturą bardzo odmienną od własnej, e, gdzie, za, gdzie zauważa, że jego pierwsze oceny, załóżmy, wyników badań terenowych były niesłuszne, dlatego że oczekiwały w swoich kategoriach a zdaje sobie sprawę, że, że ci ludzie myślą zupełnie innych to Berger kiedy sobie sprawę z ich kategorii myślenia to właściwie to jest moment, w którym zdaje sobie sprawę ze własnej kategorii tak? i na przykład e, e, i w związku z tym ta lista tych przekonań zawiasowych nie mogłaby być tak bardzo krótka bo musiałoby się w niej mieścić to, że na przykład takim przekonaniem musiało być to, że człowiek na narodowość tak? dla nas, powiedzmy, nie wiem, studentów, e, e, doktorantów i tak dalej, ludzi nauki to może jest Jakoś tam oczywiste, że narodowość to jest taki konstrukt, że, że jest relatywna Natomiast do kogo, dla kogoś e, o niższym wykształceniu na przykład e, m, Który nie zajmuje się nauką, który nie zna historii powstawania nacjonalizmu itd. To może być to dla niego właśnie coś zupełnie oczywistego Że on, nawet tak, że, że, że, są, że ludzie dzielą się na Polaków, Litwinów, Niemców itd. I w momencie kiedy e, zderza się z taką powiedzmy z kimś Pochodzi z innej kultury, z innej społeczności, który nie ma jakby tego, tej koncepcji narodowości, zupełnie jej nie, nie, nie, nie zna, albo nie podziela, itd. No to tak, to, to jest właśnie ta różnica ich nie przekonań, ale tak naprawdę jakichś podstaw ich, ich myślenia o świecie i o społeczeństwie. I zastanawiam się, czy w skracaniu tej e, listy przekonań zawiesowych nie ma takiego. E, Takiego, takiego niebezpieczeństwa, że popadniemy w błąd właśnie tautologii. To znaczy, że założymy sobie listę, ma maksymalnie krótka, więc założymy, że wchodzą tam same, tylko powiedzmy takie uniwersalne warunkowania, a później dojdziemy, a później stwierdzimy, że przeglądania zarysowe są uniwersalne, a nie relatywistyczne. prawda? Mhm. Jeżeli A, to będę to, B, to A. Tak, rozumiem. Mogę to raz tak. Więc faktycznie właściwie to podniosłeś coś, czego ja nie wprowadziłem, a co funkcjonuje w debacie, czyli podział na przekonania zawiasowe uniwersalne i lokalne, bo rzeczywiście mówi się o czymś takim, to o tym wspomina. I wydaje mi się, że z relatywizmem byśmy mieli do czynienia wtedy, gdyby, gdyby, gdyby istniały tylko lokalne, a nie było uniwersalne. Natomiast możemy rozumieć o lokalnych w taki sposób, że one są egzemplifikacją, konkretną egzemplifikacją pewnych bardziej uniwersalnych. Tak? To znaczy, że na przykład przekonanie o, o czarach, które jest obecne w jednych kulturach, a w innych go nie ma. To jest y, pewna konkretna egzemplifikacja bardziej ogólnego przekonania, które właśnie polega na poszukiwaniu się sensu w rzeczywistości, tak. To znowu jakiś tam, nie wiem, kompletny nihilizm albo... Nie wiem, czy, czy, czy to jest możliwe, no, ale jakiś kompletny nihilizm, który, który mówi, że nie, wszystko jest bez sensu, prawda, e, byłby tutaj zaprzeczeniem. Ale z drugiej strony nihilizm też jest jako, jakimś, jakimś, jakąś postawą w kwestii sensu, tak. Czyli, no nie, w każdym razie wszystko zależy od tego, czy, czy istnieje, czy da się wskazać jakiekolwiek przekonania zawiasowe, które byłyby obecne we, u wszystkich, prawda? U, we wszystkich kulturach, i wtedy byłyby uniwersalne. Czy też, czy też nie da się takich wstawić, i, i one są wszystkie lokalne, i, i nie da się znaleźć tego wspólnego mianownika. Wydaje mi się, że o to się tutaj, to pytanie o relatywizm, od tego właśnie zależy. Więc przy założeniu, że ta lista jest bardzo krótka i że przyjmujemy takie ucieleśnieniowe rozumienie, to wydaje mi się, że, że te, te antysceptyczne postawy tutaj są dobrym kandydatem. Dlatego, że też ostatnio kolega prezentował właśnie tę tematykę na, u nas na seminarium i jeden inny nasz kolega, który z kolei jest bardzo sceptyczny wobec tej, tej idei, starał właśnie się to sprowadzić do absurdu i pytał, ok, a czy wiewiórka ma przekonania ramowe. Prawda? czy trawa ma przekonania ramowe no i teraz nie, to, wydaje mi się, że to zależy trochę od rozstrzygnięć w filozofii działania, czy trawa działa ja mam taką intuicję, że wiewiórka działa i jeżeli przyjrzymy się, jak się wiewiórka zachowuje, to ona nie musi wiedzieć, że świat istnieje, nie musi wiedzieć co to jest świat, ale zachowuje się w taki sposób, jakby świat istniał tak? zachowuje się w taki sposób, jakby, jakby te orzeszki istniały i w tym sensie ma zobowiązanie do tego, że świat istnieje tak? nie, nie. Nie, nie leży z założonymi łapkami, prawda? Nie, nie, nie ma wiewiórek sceptyków. I, i, i nawet, nawet, nawet wydaje mi się, że i trawa właściwie też. No, jeżeli się zgodzimy, że trawa rośnie, a nie przestaje rosnąć, bo, bo rośnie, rośnięcie jest bez sensu, też jest jakimś takim argumentem może dosyć komicznym. I coś jeszcze chciałem powiedzieć. Tak, czyli, czyli wydaje mi się, że właśnie, jeżeli zdefiniujemy sobie odpowiednio te przekonania zawiesowe, że to jest sposób bycia, pewien sposób bycia, który się objawia w codziennych praktykach, niezależnie, a właśnie to chciałem powiedzieć, że nawet filozofowie sceptyczni, tacy radykalni, którzy będą argumentować, idealiści, jacyś, prawda, albo, nie wiem, solipsyści, oni, oni na co dzień, z wyjątkiem chyba tego jednego, który faktycznie zamieszkał w beczce, to oni na co dzień jednak posługują się tymi rękami, prawda, i zachowują się tak, jakby one istniały. I to jest właśnie ten wyznacznik, czy ktoś ma to to ten zawias czego nie ma. Moim zdaniem, ale to jest jakby.. To, to, tu pierwszy głos e, Tak, to może pojawia, czas inne beczki pytania, także nie może jeszcze Tak, ale to było adwocem, rozumiem, tak? To było a tak, to było to dosyć no to dosyć adwocem właśnie tych. Znaczy wydaje mi się, że tutaj wszędzie na ile ja rozumiem ten problem, to czyli ja mówiąc, tutaj cały, cały czas następuje pewno, pewne mieszanie się tych kategorii tego, co już można badać kulturowo, a tego, co wydaje się być pewnym, pewnym uniwersalizmem powiedzmy, biologicznym. To jest, że to są brzydkie, brzydkie słowa przy, przynajmniej antropologii. Na Natomiast możemy się zgodzić do tego, że są pewne uwarunkowania, które są. Po prostu oczywiste, po prostu, tak postrzegamy świat, wynika to z tego, w jaki sposób skonstruowane są nasze ciała, w jaki sposób skonstruowane są nasze zmysły. I to są kwestie, które są w jakiś sposób mimo wszystko ponadkulturowe i one hmm. mogą stanąć podstawę do tych, przekon tych przekonań zawiosłowych. Natomiast i to jest podstawa tego podejścia uśrednionego, o, o którym mówisz. Tak, przynajmniej ja to, ja to rozumiem. I to jest też dobre, bezpieczne nie na tym możemy się opierać. Natomiast ja bym bardzo uważał nad bardzo takim łatwym przeskakiwaniem, może, że trochę to robimy, przeskakiwaniem już do tych, do tych kwestii poglądów i właśnie opinii na temat tego, jak działa świat i tak dalej, które już mogą się bardzo różnić nawet, jeżeli są tworzone na zasadzie tych samych przesłanek. Jeszcze tutaj było Nie, ja nowe pytanie. A, dobra, to tutaj tutaj pytanie. Ja się z... zastanawiam, chciałam się zapytać, jak właśnie te pojęcia zamiasowe, gdzie nie na mapie tej teorii znaczenia późnego Wittgensteina, związanej z koncepcją gry językowej. Czy to nie jest trochę tak, żeby po prostu te przekonania zamiasowe, czyli na przykład wyrażanie wątpliwości co do świadectwa naszych zmysłów na przykład, nie jest po prostu czymś, co nie ma sensu na gruncie tej teorii, ponieważ nie może funkcjonować w prawach żadnej gry językowej, prawda? bo, bo nie, ma, nie ma żadnego pragmatycznego zastosowania, w, w, no, po prostu nie używamy tak słowa ręka, że, że możemy powiedzieć, że ona nie istnieje. Mm -hmm. Zastanawiam się właśnie, gdzie, gdzie, gdzie tu odnieść te, te przekonania, zaraz do, do tej teorii, teorii gier językowych. Eee, to znaczy, no, one jakby one są, jeżeli, jak ja je rozumiem, to one są regułą pewnej gry, więc one, one nie są częścią gry, tylko mówią nam, jak grać bardziej, wydaje mi się. I, i to, to, że w ogóle Wittgenstein wprowadza taki pomysł, to też się wiąże z tym, tym takim pomysłem na filozofię, który jemu się przypisuje, że to jest właśnie filozofia jako terapia, prawda? nie chodzi bardzo, za bardzo o to, żeby rozwiązywać jakieś problemy, tylko bardziej, żeby nas Wyzwalać z tych wątpliwości i yy, tak takie przeformułowywać, żeby, żeby, po prostu to, żeby to nie był problem. tak Likwidowanie problemów, a nie, a nie ich rozwiązywanie. No właśnie, tylko pytanie: czy wątpienie co do takich przekonań nie jest właśnie tym problemem, od którego trzeba się uwolnić, prawda? Bo... Mhm. to, jak funkcjonują w rzeczywistości i mm -hmm. jak funkcjonuje nasz język, czy jak funkcjonuje ta gra, i czy, czy właśnie to, że, że te przekonania z nie mają tych warunków prawdziwości, nie jest związane z tym, że po prostu nie mają znaczenia jako, jako jakaś podstawowa reguła, Aha. czyli nie jest sensowne powiedzieć, że nie mam nie, nie ma ręki bez, tak. bez żadnego kontekstu. Tak, czyli jeżeli tak naprawdę jeżeli mówimy o czy, na, czy, na, czy, czy u Wittgensteina, jeżeli mówimy o, za, o przekonaniach zawiasowych, to w ogóle o czymś mówimy, tak? do czego się odnosimy. E, no jeżeli przyjmiemy ten, ten, ten slogan, że znaczeniem jest użycie, no to tak, to się odnosimy do naszego sposobu bycia, tak? jeżeli sposób bycia będziemy rozumieć z kolei jako użycie. Ale to jest, nie wiem, czy to, się, czy to się utrzyma taka interpretacja. Wydaje mi się, że ja bym to tak rozumiał, że jednak mają znaczenie i to znaczenie to jest właśnie sposób, w jaki jesteśmy, tak? sposób, w jaki działamy na co dzień ale to wtedy też mogły, mógłby mieć warunki, warunki prawdziwości, bo jak mają jakieś znaczenie, to, to można określić, czy, czy, czy, czy to znaczenie jest spełnione, czy nie. Czy mm. są prawdziwe, czy fałszywe. No nie no, ale jakby z ich definicji wynika, że one, że one jakby muszą być prawdziwe. Tak? mogą być fałszywe. Jeszcze, jeszcze może do tego, bo ja tak rozumiem, ten problem, że w grach językowych te zasady mogą być zupełnie różne od kontekstu. Możemy sobie wyobrazić grę, kiedy negujemy istnienie świata ręki, bo na tym polega gra. A jednak jest to sytuacja jakby niezwykła, poszczegając na poziomie języka. Jednak wydaje mi się, że kryterium, kiedy przekonania zawiasowe są podstawami gry językowej, jest to czy takie realne działanie, w sensie w takich realnych rzeczywistych sytuacjach, może to jest trochę sprowadzanie poziomu na ziemię, ale jednak, to te przekładania zawiosowe organizują i gry językowe, i nasze działanie, natomiast jedzenie w takich jakby obrzeżach gier językowych możemy je negować, ale i tak przyjmujemy już jakieś inne takie bardziej, um, stają tego rozumiem, taki atraktor systemu, takiego, szczególnie w działaniu rzeczywistym, że tam one działają najbardziej. Mhm. Znaczy ja bym jeszcze wracał do tego, do tego postulatu, że yy, który, który się wiąże z ucieleśnioną tą, tą interpretacją, że w momencie kiedy zaczynamy rozmawiać o tych przekonaniach, to już, to już automatycznie jest zniekształcamy, bo one tak naprawdę nie należą, nie należą do języka, tylko jeżeli już to do jakiegoś meta języka, po prostu do reguł, jakimi język się kieruje, tak więc. Y może tak, być może od nich też zależy tak naprawdę czym znaczenie jest, tak, albo czy w ogóle znaczenie, jest coś takiego jak znaczenie, prawda, czy nie ma. Więc może faktycznie to jest lepsze, lepsze, lepsze wyjaśnienie. Ja mam jeszcze pytanie ogólne, znaczy pytanie, ale też taką refleksję w sumie, bo wszystkie te interpretacje Wittgensteina um, jakby, no, no, są na takim dużym poziomie ogólności i w pewnym sensie obiecują, że da się te przekonania zawiasowe gdzieś skłębić i odnieść do czegoś, tak, do jakichś sądów logicznych lub jak niepropozycjonalnych do ucieleśnienia i do percepcji. I to by było ciekawe, żeby one pokazały, w jaki sposób faktycznie robią. Tak? Może wymienienie listy to nie jest coś, um, coś takiego dla filozofii jakimś celem ostatecznym, a jednak to było fajne pokazanie, jak te teorie działają. I tutaj szczególnie te teorie związane z um, niepropozycjonalnym, z ucieleśnieniem faktycznie oczekuje od nich i tak myślałem, że faktycznie coś takiego pokażesz, że w jaki sposób takie zawiasowe przekonania wywodzą się właśnie z tego ucieleśnienia i zmysłu. Bo I tutaj jakby przechodzę tak naprawdę do tego, bo sam na koniec powiedziałeś, że to mogą być albo tautologia, albo jakieś takie logiczne zasady, albo takie, takie pewniki percepcyjne, że mam rękę, czy coś takiego, co się często zdarza. To są trochę dwie różne rzeczy i jaka jest na przykład relacja między nimi, co jest tutaj podstawowe, czy na przykład czy zasada niesprzeczności bierze się z tego, że myślimy, że obiekt nie może być taki, jednocześnie i nie taki? Czy to jest jednak bardziej z percepcji, że po prostu obiekt jest biały, a nie jest inny w tym momencie? Jak one się mają do siebie? Co to jest podstawową kategorią? Jeśli już to sprowadzamy do to czy logikę też ucieleśniamy? No, wydaje mi się, że punktem odniesienia może być działanie właśnie, tak? to znaczy te tautologie, podobnie no. jak, prawda, percepcyjne sprawy, że mam, jest, mam jakieś środowisko, tak? czegoś chcę, czegoś nie chcę, mam jakieś cele i tak dalej, mam ręce, więc z nich korzystam, tak samo wydaje mi się, że tautologie logiczne typu zasada niesprzeczności też, yy, yy, no, no też przekładają się na działanie, no bo, no bo gdyby, gdyby one się nie przekładały na działanie, to, to, to nie wiedziałbym, prawda, właściwie nic bym nie wiedział, nie wiedziałbym, czy czegoś chcę, czy czegoś nie chcę, co mam zrobić, bo czy w ogóle coś robić, nie, nie mógłbym w ogóle myśleć, a myślenie też jest kluczowe dla działania. Yy, więc wszedłbym, wszedłbym w taką stronę, chwydając na to pytanie. I tego jest też takie sfenomenalizowanie logiki w pewnym momencie. Jakby być konsekwentnym. Znaczy, że ona jest, genealogia logiki jest właśnie w percepcji, tak naprawdę. Czy można to powiedzieć? Znaczy, czy, do, czy do tego zmierza? Znaczy, ja nie, ja nie wiem, ja się bardzo jestem ostrożny, jeżeli chodzi o jakby odpowiadanie w taki, spos w taki sposób, czy yy, szukanie odpowiedzi, a co Wittgenstein by powiedział na ten temat, bo, yy, bo nie, nie jest to mój cel, żeby. żeby jakby dokładnie od, o, prawda, zrekonstruować, co Wittgenstein miał na myśli, bo tego się nie da chyba zrobić, a ja to na pewno nie jestem kompetentny. Ja tylko myślę y, o tym raczej, bardziej w taki sposób, y, y, jakby y, jak możemy rozumieć tę ideę, żeby, czy jak ją, jak ją przedstawić, tak? jak ją sformułować, żeby, żeby ona faktycznie była przekonująca tak, i żeby ona mogła nam coś wyjaśnić. Y, i też przyznaję się, że mam tendencję do takiego dosyć skrajnego empiryzmu, więc, więc dla mnie to byłoby do zaakceptowania w jakimś stopniu pewnie, chociaż podejrzewam, że nie jeden tutaj też zwolennik Wittgensteina by się mocno sprzeciwił. Dziękuję. Ja tylko podsumowując na debatę na temat relatywizmu, to właśnie tutaj jest to pojęcie relatywizmu kulturowego um, i y, tutaj myślę, nie wiem, że trzeba zaznaczyć, że relatywizm kulturowy nie jest relatywizmem poznawczym. On nie mówi, że wszystko jest relatywne, właśnie, właśnie, no, że istnieją pewne lokalności, które się kulturowo odcinku hmm. i mają jedną kulturę, ale nie ma jednej rzeczywistości. Tak, więc na to zróżnicowanie w takiej uniwersalistycznej interpretacji też jest miejsce. Cisną mi się jeszcze pytania na że w kruarach, bo już czas leci. Dziękujemy bardzo.